motoserwis przygotowują, przypomnę, panowie z Radiotaksi Fordon, numer telefonu 9624. No i dodajmy, że taksówki tej firmy jeżdżą na terenie całej Bydgoszczy. Halo? Dzień dobry. Witam po raz kolejny. Ponownie witam słuchaczy Radia Pomorze w popołudniowym motoserwisie. Jak wspominałem, w poprzednim wejściu mamy szczyt popołudniowy w pełni. Więcej czasu trzeba poświęcać na przejazd przez newralgiczne ronda i skrzyżowania w mieście. Dosłownie przed chwileczką koledzy przekazali mi informację, że na rondzie Bernardyńskim i rondzie Kujaskim i ulicy Jagiellońskiej dzieją się dantejskie sceny. Zapchana, zapchana jest ulica Kujacka przyjeździe w dół, zbożowy rynek, ruch jest tam bardzo ograniczony. Ulica Bernadyńska od Ronda Agielonów do Ronda Bernadyńskiego też jest zakorkowana. Na ulicy Jagiellońskiej w stronę Ronda Agielonów korek sięga prawie dworca PKS-u oraz od Ronda Agielonów do Placu Teatralnego ten odcinek też jest zapchany większy ruch jest także na ulicy Królowej Jadwigi w kierunku ulicy Dworcowej ze względu na objazd ulicą Dworcową i Sobieskiego ze względu na zamknięcie ulicy Fredry więcej czasu też trzeba poświęcić na przejazd Ronda Fordyńskiego i Toruńskiego, no właśnie panowie policjanci przydaliby się może w tych nowelicznych miejscach w tym momencie, żeby trochę pomóc kierowcom rozładować te zatory no ale mam nadzieję, że nie będą karali kierowców mandatami ze względu na właśnie informację, która dzisiaj była w prasie, że ponoć policja nie wystawia mandatów, jedynie ulotki z postulatami swoimi. Ze swoimi żądaniami, słusznie. My, my trochę później będziemy dokładnie informowali jeszcze o tym jak długo to będzie trwało, no i tak dalej, i tak dalej, a swoją drogą to brakowałoby takiego zwykłego mandata za przekroczenie prędkości, prawda? Jak to, jak to wygląda? Czy faktycznie te, te przepisy są na przykład z tego powodu częściej dziś łamane? No ja uważam, że jednak y, większość kierowców y, zachowuje jakąś samodyscyplinę i tak tragicznie to nie będzie wyglądało. Jednak każdy zba o swoje bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo, bezpieczeństwo swojej rodziny i innych użytkowników drogi. Także raczej większość to są ludzie odpowiedzialni. Także nie podejrzewam, żeby z tego powodu miało dojść do jakiejś tragedii. A ci, którzy nie są odpowiedzialni, niech po prostu dzisiaj nie wsiadają do swoich samochodów. To, tak właśnie, to jest, to jest prawda. No i. Mam nadzieję, że no nie będzie żadnej przykrej sytuacji z tego powodu. Ja jeszcze mam takie pytanie, jak drogi wyjazdowe zbyt Bydgoszczy, jak Nakielska, jak Grunwaldzka. Znaczy te odcinki drogi dróg są przejezdne, nie czeka tam się, nie ma żadnych korków już w kierunku Ronda grunwalskiego, Placu Poznańskiego, ulica Szybińska. Tam ruch odbywa się płynnie, nie ma żadnych przeszkód. Mam jeszcze jedno pytanie. W poniedziałek, kiedy rozmawialiśmy, albo nie, to wczoraj rano było, kiedy rozmawialiśmy, jeden z Panów powiedział, że na Fordońskiej zdaje się na przykład roz, rozleciała się od wiatru re, reklama i kawałki tej reklamy la, latają gdzieś w powietrzu. Czy, czy dziś żadne takie zdarzenie nie ma miejsca? Nikt Pan nie zgłaszał niczego? To znaczy te kawałki tych reklam wylądowały w pobliskim lesie i leżą tam po prostu sobie spokojnie do dzisiejszego dnia, także te szczątki całe szczęście są na poboczach i nie zagrażają bezpieczeństwu kierujących. No ja jeszcze może miałbym jedyny apel, już bardzo często zdarzały się takie sytuacje, że na ulicy Fordońskiej w szczególności kierowcy zachowują małe odległości między sobą i wystarczy zahamowanie ostre przez jeden pojazd i już co najmniej 3-4 pojazdy w jednym rzędzie najeżdżają na siebie wzajemnie, także jeszcze jeden apel, aby zachowywać te odległości po prostu bezpieczne bardziej. Zwłaszcza teraz, kiedy, kiedy czasami, nawet jeśli nic na to nie wskazuje, może się okazać, że pod kołami zrobiło się nagle ślisko. Tak, zgadza się. No i to byłoby na tyle w tym wejściu. Życzę wszystkim miłego popołudnia i do usłyszenia w dniu jutrzejszym. Do usłyszenia, dziękuję. Motoserwis.